My friend, we cannot keep this a secret any longer. Let us punish the guilty. Let us reward the innocent. My friend, can your heart stand the shocking facts about grave robbers from outer space? All right, let's put it on film. Camera? The rolling. Sound? Ed, we don't have sound. Oh. And Sklepik z horrorami podcast dotyczy kina klasy Z. Rozmawiamy o wszystkim, co nas interesuje i inspiruje. Bez względu na to, czy jest to poważnie, czy czy już uderzamy. Witam Cię Patryku. Witam Cię Jacku. Ciągle staramy się podnieść jakość techniczną naszych nagrań, mam nadzieję, że dzisiaj będzie lepiej i już w ogóle będzie super. Myślę, że dzisiaj nam się już to udało, Było po to próbach. Super. No wiesz co, i, i, i to jest czwarty odcinek, tak czwarty epizod, tak się zastanawiałem właśnie, że jak nagrywaliśmy pierwszy, kiedy będzie czwarty, zaraz się nie obejrzymy i będzie czterdziesty. Mhm. Tak Myślisz, że dotrwamy? No nie wiem, ty na pewno. Wiesz co, ja dzisiaj bardzo mocno się przygotowywałem do dzisiejszego występu, ponieważ no, będzie się działo. W związku z tym wystawiłem na balkon wiesz, takie kostki lodu, rozebrałem się do bielizny i tam stałem na tych kostkach lodu. Słuchałem cały tydzień Slayera, żeby szatan do mnie przemówił. Po prostu starałem się jak najbardziej wczuć się w dzisiejszy wieczór, żeby... Żeby coś z tego wyszło, ale nie wiem, nie wiem czy, tak, czy się zbliżymy do tego Opus Magnum tak do końca. Ja dzisiaj postawiłem na spontaniczność. Wydaje mi się. że do tego filmu, o którym będziemy mówić, nie, nie można się przygotowywać. Wiesz to też mi się tak wydaje. Ja starałem się, ale wszystkie te moje próby właśnie próby zahartowania ciała i ducha są niczym przy tym, co dzisiaj będzie się działo i przede wszystkim niczego, że doznaje się podczas projekcji. I tak, tak są niczym przy tym, co się doznaje podczas projekcji tego filmu. A wiesz co? Zanim zaczniemy, to powiem mm -hmm. ci taką rzecz, może, żeby nie było tak wesoło od początku. 6 grudnia, czyli parę dni temu. Oj, przedwczoraj tak naprawdę. Zmarła aktorka z filmu Fester Pussycat Kill Kill. Wiem, czyli z... wiem. Mhm. Czyli Tura Santana zmarła, mając mhm. 72 lata. Mhm. Ale 6 lutego. Mhm. 6 lutego. No, jest smutna wiadomość, bo ty widziałeś, prawda, Fester Pussycat Kill Kill? Tak, tak, tak. Widziałem, oczywiście. No, no tam wygląda oczywiście oszałamiająco. Natomiast y y y wesołą wiadomością jest to, że Christopher Lidna dostaje baftę za paftę. A tak, nie słyszałem tak. o tym, to super. No Dzisiaj informacja się pojawiła na StopTartce. Świetnie, bardzo dobra wiadomość. Super, wiesz co, on, ja w ogóle czy, też czytałem o tym, że Hammer się reaktywował. I są jakieś tam pierwsze próby filmowe. Właśnie Christopher Lee zagra, czy zagrał już w filmie Hammera. Czyli... Wiesz co, oni się reaktywowali mhm. przy remake'u Pozwól mi wejść. No właśnie, dokładnie. Także to już się pojawiło, ale wiem, że przy kolejnej produkcji właśnie gra Christopher Lee. Mhm. Nie wiem, nie wiem, nawet wywiad z nim yy, widziałem odnośnie tej produkcji. Świetnie, nie? No. Ja go bardzo lubię, no i wiadomo, Hammer jest super. <laughs> będziemy w... mówić, będziemy o tym będziemy mówić. Będziemy mówić o Hammerze. Słuchaj, dzisiaj trzeci epizod, mamy za sobą poważną... Czwarty? A, okay. czwarty bo myślałem o trzecim. <laughs> myślałem o trzecim, bo mieliśmy ze sobą poważną dyskusję na temat filmu Ostatni dom po lewej. I dzisiaj mamy na tapecie film Plan 9 z kosmosu, Eda Uda. Ha, boję się naprawdę, ale nie tak jak przy ostatnim Domu po lewej, że dzisiaj będzie naprawdę ostro, bo zastanawiałem się na przykład nad taką rzeczą. Pamiętam, zawsze cię jakoś tak molestuję, żebyś opowiadał na temat fabuły filmu, a dzisiaj ciężko będzie mi tak naprawdę cokolwiek powiedzieć na temat tego filmu, jeśli chodzi o narrację. E, tak, bo ona jest tak bogata. <głosy> tak, jest to rzeczywiście <głosy> film barokowy. Coś ty nie jest, wiesz? To nie jest, takie, nie jest taki prosty film, który da się streścić tak jak ostatni... Wiesz co, wprawdzie Alt, Robert Altman już w tym okresie realizował swoje filmy, ale ja myślę, że coś w tym filmie jest, Altmana, rzeczywiście. Wiesz, <grym> wiele tak. postaci, nie, wiele wątków różnych, które oczywiście spaja jednak, e, jest jakaś e, nić przewodnia, ale, ale mamy tutaj do czynienia z, z wielowątkowością, tak, oczywiście. No? Tak, zgadzam się z Tobą, coś w tym jest. Ten film jest y, w takim no, prekursorskim dziełem wobec Roberta Altmana, y, wielowątkowość tego filmu, która się mm -hmm. przeplata i y, mimo wszystko jakoś to wszystko tam no, się zazębia, to jest ciekawe w tym filmie. No wiesz co, ja nie rozumiem teraz skąd te zachwyty przy filmach, chociażby na skróty Altmana czy Preta Porte, które już o, są kilka e, dekad młodsze od filmu Eda Uda, a który jednak to chyba wprowadza, bo nie przypominał sobie żadnego innego, wcześniejszego dzieła, które by również w tak doskonałym stopniu posługiwały się tą wielowątkowością. Wiesz co... Tu jest, y przyznasz y chyba, zgodzisz się ze mną, że wszystko jest jasne i czytelne bardzo w przy, przy tym filmie, tak? Oczywiście, że tak. Nie ma tutaj takich, jakichś, yy, wiesz, zastrzeżeń do tego, o czym jest ten film. Plan Dziewięć kosmosu, który zresztą yy, podczas produkcji nosił inny tytuł, Hieny cmentarne z przestrzeni kosmicznej i, i yy, zresztą, nie wiem, czy kojarzysz początek tego filmu, kiedy Griswold opowiada, co nas będzie czekało. Mhm. Tak, tak. I tam... Yy, w tym filmie... W tym... Wiesz co? Poczekaj, bo jeszcze jedną rzecz, teraz przepraszam, że, że zmieniam, zmieniam wątek, ale jeśli wspominałem ci o, mówiliśmy kiedyś o Obywatelu Cainie, Orsona Wellesa, to i, i, i ten film ba, ym, Orsona Wellesa, obywatel uważany jest no, za takie arcydzieło, jeśli chodzi o stronę realizatorską, arcydzieło amerykańskiej kinematografii, to na pewno Plan 9 z kosmosu jest no, taką ciemną stroną księżyca, taką opozycją wobec tego filmu. To znaczy, z jednej strony jest obywatel Kane, a z drugiej strony jest plan dziewięć kosmosu. Czy uważasz, że, że Edward wchodzi w dialog z Orsonem Wellesem jakoś swoim filmem, poprzez swój film? Wiesz co, on miał wielką mhm. na to ochotę, bo on, kiedy tworzył swoje filmy, Edward, on tak się bardzo utożsamiał z Orsonem Wellesem i dążył do tego, żeby żeby stać się podobnym do, do właśnie mhm. tego reżysera nigdy się z nim nie spotkał. Jest taka, takie fikcyjne spotkanie w filmie Tima Bartona, ale on rzeczywiście bardzo, bardzo chciał być podobny w, w tym mm. rzemiośle do Orsona Wellesa. I co ciekawe jest to, że aktorka, z, jedna z aktorek z planu dziewięć kosmosu, tam występuje pod pseudonimem vampira, a naprawdę nazywała się Majla Nurmi. Majla Nurmi, kiedy zapytano ją o to w wywiadzie, czy, czy, czy wiedziała o tym? Bardzo głośno się śmiała. <laughs> I powiedziała do dziennikarza, który przeprowadza z nią wywiad, pan chyba żartuje. Naprawdę wydawało mi się, że podczas tego wywiadu no, źle się dla niej to skończy, że zjedzie tam z, fotela, z fotelu, ale, ale nie, w, tak, bardzo głośno się śmiała z tego. Nie wiedziała o tym. Powiedziała, you kidding, i zaczęła się śmiać. Powiedz mi, wiesz, e... ciekawa mi jedna sprawa. Kiedy pierwszy raz widziałaś Plan 9 Kosmosu? Wiesz co, nie wiem, chociaż z łatwością bym to sprawdził. Ja to widziałem na pewno na Alekino. Bo był tam taki krótki przegląd y, twórczości Edauda. I na pewno wówczas, na pewno to widziałem na Alekino. No to było kilka lat temu. Nie wiem, 5-6. Dlaczego pytasz? Wiesz co, bo tak, jak nie wiem czy ci kiedyś się zwierzałem, mhm. że właśnie od Planu 9 Kosmosu u mnie zaczęła się ta przygoda z kinem klasy B i w ogóle z najgorszymi filmami świata. Ja ten film zobaczyłem na studiach On, i, i to nie było Alekino, ale jakaś no, przyznaję się do tego kopia gdzieś tam mało legalna, mhm. dostępna, bo w Polsce nigdy ten film nie został wydany na DVD, ale potem rzeczywiście była taka seria filmów Alekino i wtedy oglądałem już ten film na Alekino. Tak, z ciekawości. Zastanawiam się właśnie, jakie swoje pierwsze takie, takie zetknięcie się z tym filmem. Każdy powinien, wiesz, pamiętać, kiedy się ogląda takie dzieła, jak na przykład filmy Eda Uda, w jakich okolicznościach te, ten film pierwszy raz zobaczył. To jest, wydaje mi się, ważne. Mhm. Ja przyznaję, trochę mnie nużył, kiedy pierwszy raz oglądałem mhm. ten film. Znaczy, widziałem te wszystkie jego o, potknięcia, mhm. ale jakoś to mnie specjalnie nie bawiło. Przyznanie, że to. o wiele bardziej bawił mnie, przy pierwszym oglądzie Robot Monster, nie? Mm -hmm, mm -hmm. No. ale kiedy zobaczyłem, chyba wczoraj oglądałem po raz trzeci ten film Plan 9 z kosmos, no to bawiłem się, tak. chociaż dawkowałem sobie ten film, i dawkowałem, no, wiesz, to, to nie, nie da się od razu tak w całości połknąć tego geniuszu. Wiesz co, to ja przyznaję się, że ten film widziałem, kurczę, no, wiem, że może nie powinienem się przyznawać, ale widziałem go chyba z 20-30 razy. <grym> No ja tak myślałem właśnie, że, że sława to będzie dyskusja, że to będzie monolog, a ja będę się chamsko wbijał w twoje wypowiedzi. Nie, na razie jest wszystko w porządku. Ja nie mm. jestem zupełnie obiektywny, bo znam ten film prawie na pamięć i oglądam go przy różnych okazjach, w różnych okolicznościach I za każdym razem, wiesz co, z tym samym rozbawieniem, to znaczy mm. z taką wielką satysfakcją ten film oglądam. I wydaje mi się, że... Yy, w przeciwieństwie do, do, do innych filmów y, z tej półki, najgorszych, które są po prostu nudne, to ten film, no, będąc takim opus magnum, właśnie Eda Uda, wydaje mi się, że, że jest najbardziej, właśnie taki bogaty. To, co powiedziałeś na początku, On jest tak mhm. y, niesamowicie y, z, znaczy z, zrealizowany, tak jak taki wielopoziomowy tort weselny. Jest tam mhm. wszystko, jest tak wycukrowany, już jest wielowątkowość tego, ale nawet nie tylko wielowątkowość, ale różne rodzaje gatunków, jakie tam się przeplatają w tym filmie, bo Pan Dzień z kosmosu jest zarówno horrorem, jest filmem science fiction, jest filmem kryminalnym, a nawet po części jest filmem miłosnym. Taka wybuchowa mieszanka, którą wydaje, wydawać by się mogło, nawet wiesz, najwięksi nie są w stanie czegoś takiego połączyć w całość, a Ed Woodowi się udało, no i wyszło to, co wyszło, czyli film, który tak. uważany jest za najgorszy film tak. wszechczasów. Tutaj się przyczepię troszeczkę, znaczy musimy jednak wspomnieć, że na początku trochę sobie żartowaliśmy o tym geniuszu Eda Uda, że on był genialny w czymś innym zupełnie, w, chyba w realizacji najgorszych filmów świata, jak sobie można wyobrazić. Natomiast to, o czym mówisz, o tym zdlaniu się tej, tej wielogatunkowości w jedną całość, no to jej raczej bym się nie zgodził. Z łatwością mm -hmm. jednak wyodrębnimy tutaj elementy horroru, elementy science fiction, elementy kryminału i też elementy właśnie tego o, filmu miłosnego. Bo każdy chyba z tych wątków y, jest podporządkowany innej, innej konwencji. W inny sposób przebiega, ma, ma swoje postacie. Gdzieś to się tam w pewnym momencie rzeczywiście miesza ze sobą, natomiast y, nie powiedziałbym, że to się doskonale zlewa w jedno. <grym> Wiesz co, to się w ogóle nie zlewa w jedno, jest, jest, ten film jest poszatkowany, wiesz, jak taka kapusta na właśnie zardzewiałej szatkownicy, <laughs> gdzie te wszystkie otręby lecą na boki i tak naprawdę mm, nie mamy zielonego pojęcia, jak, jaki jest kręgosłup tego filmu, jeśli chodzi o mm, właśnie wątek główny, bo ten film się zmienia z minuty na minutę, zarówno jego estetyka, jak i rodzaj narracji, nie, nie ma tam czegoś takiego, jak przeplatanie się wątków, tylko ro, raczej, wiesz co, tak jak się troszeczkę wrzuca, nie wiem, wszystkie, mm, wszystkie rzeczy, które ci zostały na stole po zrobieniu obiadu i je wrzucasz do jednego wora i to tak wszystko się kisi, taki Salceson się robi z tego i rzeczywiście ten film przypomina trochę taki bigos lub Salceson, gdzie jest wszystko, no, rewelacje tygodnia całe. A na to się też no, złożyło kilka rzeczy. Przede wszystkim to, że Edward tak naprawdę swoje filmy realizował nie tak jak każdy filmowy, to znaczy miał gotowy scenariusz, jakieś przemyślenie wobec tego scenariusza i jakoś w ogóle, jakieś w ogóle przemyślenia. Ale ten film posiada swoją mądrość, muszę ci powiedzieć Jacku. No tak, Oj, posiada. Tak. Znaczy, ja rozumiem, wiem, do, czym tego czy... do tego dojdziemy, mm, tak, tak. do tego mm -hmm. elementu oczywiście. Jest tam przesłanie, przesłanie nachalne i przesłanie takie no, mocno... Ale to tutaj, jest... przepraszam, wtrącę się, mm. tutaj trochę będę bronił Eda Uda, jeżeli chodzi o nachalność tego przesłania, bo te przesłania były nachalne w tym momencie, w którym było kino amerykańskie, czyli w latach 50. Jak większość filmów je, je, z tego okresu e, mówi wprost, i to byli chuligani wspomnianego Altmana, który też zakończył właśnie takim jakimś morałem niezbyt odkrywczym. Okay. I przypominasz sobie, co mówiliśmy o psychozie. A, a, o, tej, o, konkretnym... o, tej koń, o tej końcówce? Tak, o tym całym tak. wytłumaczeniu, które wydaje się całkowicie zbędne. Tak, to, masz to jest, rację. wynika chyba z, z tej epoki, w której te filmy powstawały. Natomiast ja ci tak przerwałem i, i troszeczkę zacząłem się rozwodzić. Natomiast nie wspomnieliśmy o jednym, o tej fabule. Ja nie wiem, chyba jednak to nie jest film, ja nie wiem, jak, jak uważasz Jacek, czy to jest film dostatecznie znany, żeby nie trzeba było przytaczać mhm. tej fabuły? Wiesz co, uważam, że to nie jest, znaczy, ja, ja jak wiesz zajmuję się propagowaniem tego rodzaju mhm. kina w Polsce i mam nadzieję, że gdzieś tam coraz więcej ludzi sięga również do tego do rodzaju kinematografii, jaką reprezentuje Edward. Ale nie wiem, czy on jest tak dostatecznie znany, żeby rzeczywiście wspomnieć o samej fabule filmu, ale mm -hmm. będzie to o tyle trudne, że ta fabuła filmu... Kurczę, no to, to, trudno to określić, czy to jest, wiesz, modne słowo postmodernizm, na pewno nie. Natomiast jest ten film mocno nierówny, jeśli chodzi o fabułę. I, i, I ta fabuła, którą rzeczywiście można byłoby strościć w jednym zdaniu, wiesz, tam chodzi o to, że przelatują kosmici, którzy, żeby udowodnić, że w ogóle istnieją, postanawiają ożywić trupy. I te trupy mają rządowi amerykańskiemu w tym wypadku udowodnić, czyli jakby poświadczyć o, o tym, że istnieje wielka potęga kosmitów, którzy potrafią robić tego typu rzeczy. A tytułowy plan dziewięć kosmosu to właśnie jest plan dotyczący ożywienia trupów, czyli zrobienia z nich zombie. I, mhm. i to jest jakby w dwóch zdaniach eksplikacja. Mhm. Ale ci kosmici to nie są despoci, którzy chcą się znęcać nad ziemienami. Oni chcą mi coś udowodnić. Oni chcą ich udow im udowodnić, że wszelkie ich próby nuklearne, wszelkie eksperymenty na bombach i różnych nowoczesnych rodzajach broni, mogą przyczynić się do zgładzenia wszechświata. Tak? A zauważyłeś. Tak, masz rację. A zauważyłeś, Patryk, no. że to jest plagiat filmu Dzień, w którym zatrzymała się Ziemia tam klatu, który przelatywał na Ziemię mm. Kosmita dokładnie przylatuje z takim ultimatum, to znaczy on reprezentuje taki rodzaj organizacji narodów kosmicznych i mówi to, co, to, o czym powiedziałeś, że jeśli ziemianie się nie uspokoją, no to czeka nas, zagłada, ponieważ nie kontrolujemy zarówno swojej mhm broni nuklearnej, ani, ani nasza polityka jest właśnie coraz bardziej ekspansywna, więc... A ten film, o którym mówimy, czyli Dzień, w którym zatrzymała się Ziemia, mm -hmm. Roberta Wajsa, jest wcześniejszym filmem, bo Edward swój film zrobił w roku 1958. Ja teraz nie pamiętam dokładnie, kiedy powstał ten film, o którym mówię, Wajsa, ale wydaje mi się, że to jest 53 rok, to jest do sprawdzenia. Mm -hmm. Także nic no, nowego też nie odkrywał Edu, to się, no, dziwne by było... Oj, to był znakomity kopista, nie? Tak, to <grym> był znakomity złodziej, ja bym powiedział. Tak, tak, no to na pewno. Znaczy, oglądając ten film miałem takie wrażenie, że ten człowiek naoglądał no, się sporo jednak y, tak. filmów w życiu i coś tam u niego w główce dzwoniło, nie? Tylko, że te dzwonki z, y, pochodziły z różnych parafii zupełnie, ale on to i tak wsadził w jeden scenariusz. Te dialogi, które, które słyszymy, wydaje mi się, że jedna kwestia do drugiej specjalnie nie pasuje. Nie miałeś takiego uczucia, właśnie, że te dialogi są jakby zasłyszane w innych filmach. Ja niedawno miałem też takie uczucie, kiedy oglądałem polską produkcję 7 minut, która nie jest aż tak złym filmem jak Plan 9 z kosmosu, ale też miałem takie uczucie, że scenarzysta przechwycił po prostu dialogi z innych filmów, bo skleiło to do kupy, ale w całość to się jakoś specjalnie nie, nie, nie kleiło i ma się wrażenie, że jeden dialog, jedna część dialogu do drugiej nie przystoi specjalnie dlatego w, powstaje w efekcie taka dość wybuchowa mieszanka. Wiesz co, masz rację, na pewno nie można zarzucić Edwardowi, że on nie kochał kina. Kochał mm -hmm. to oczywiście swoją jakąś taką... Upośledzoną miłością. Upośledzoną miłością, mm -hmm. bo rzeczywiście mm, wielkim no w takim y, fanem kina science fiction, bo wtedy to rzeczywiście było bardzo modne, był wielkim fanem Byli Lugosiego. W biografii Eda Uda wyczytałem, że, on tak przynajmniej twierdzi, że w wieku 6 lat zobaczył Draculę, film, który omawialiśmy jakiś czas mm -hmm. temu, mówię o Drakuli Browninga i tam zobaczył Lugosiego i wtedy zapragnął być filmowcem. Właśnie w momencie, kiedy zobaczył y, Lugosiego na ekranie i wielkim marzeniem było dla niego, to jest taka bajk, bardzo bajkowa, apokryficzna opowieść, ale, ale rzeczywiście coś takiego on po latach Edward stwierdził, że wielkim marzeniem dla Edouarda wtedy stało się, żeby kiedyś Bela Lugosi zagrał w jego filmie. Co mu się udało? I, i Lugosi zagrał w kilku jego filmach, odbyło się to w, no, w mało uczciwych, uczciwych warunkach, tak przynajmniej twierdzi syn Lugosi'ego, ale rzeczywiście jakby cały wywód ten jakby opiera się na tym, żeby stwierdzić, że Edut bardzo kochał kino, tylko upośledzoną miłością i potrafił tą swoją, to, to swoje pragnienie, tą swoją pasję przenieść w sposób również upośledzony na taśmę filmową. Mhm. Ja się ośmielę nawet stwierdzić, że dzisiaj Lu Lugosz jest bardziej kojarzony z filmami Eda niż z Draculą Browninga. A wiesz co, to jest wielka tragedia tego aktora mm -hmm. i tragedia, którą rzeczywiście, jeśli się widzi wywiady z Bellą Lugosem Juniorem, czyli synem aktora, to to ym, widać tę tragedię. Ja widziałem z nim wywiad, który był, za był zamieszczony na takim dokumencie Haunted World of Ed Wood, mm -hmm. czyli Nawiedzony Świat Ed Wooda, I tam Junior Lugosi stwierdza, że tych filmów ostatnich swojego ojca nie oglądał nigdy. Mówili to oczywiście o filmach Edeuda, dlatego że nie chce widzieć tego cierpienia je, je, ojca na ekranie, ponieważ no, jego ojciec był wtedy chorym człowiekiem. Był, był, był człowiekiem, który, który był uzależniony od, od morfiny, był też alkoholikiem. I Junior twierdzi, że Lugo, nie Lugosi, tylko Edward perfidnie wykorzystał tę sytuację jego ojca, czyli chorobę i to, że on nie miał wtedy pracy suppose that saucer or whatever it was had something to do with this? Your yeah, guess is as good as mine, Larry. One thing's sure. Inspector Clay's dead, murdered, and somebody's responsible. Plan 9 deals with the resurrection of the dead. Long distance electrode shot into the pineal pituitary glands of recent dead. Have you attempted any of this plan as yet? Yes, Excellency. How successful has it been? We have risen I Kosmosu jest ostatnim filmem, w którym pojawia się Bella Lugoszy. i tutaj są dwie teorie. Jest hmm? nam jedną, ty znasz jedną. Mhm, to proszę. Ja znam, ja znam taką, w której Bela Lugosi żył, ale zmarł podczas realizacji Planu mhm. z Kosmosu. Ty znasz chyba z inną, tak? Tak. Ja swoją teorię opieram na biografii Lugosiego pod tytułem Immortal mhm. Count, czyli mhm. nieśmiertelny książę. I tam rzeczywiście pada taka kwestia, że Lugosi zagrał w. I jeszcze wtedy nazwanym filmie, który kręcił Edward, to były takie nieme scenki, bardzo luźno, no, hmm. zrealizowane. No, tak jak zresztą pracował Edward, luźno to znaczy, że nie miał pojęcia co robi i kręcił um, Lugosiego w, w, obok jego domu, jak, jak wychodzi z domu, jak gdzieś tam schyla się i wącha kwiatki w scenach, kiedy, kiedy Bela Lugosi stoi nad, na, nad grobem niby swojej zmarłej żony i Bela Lugosi po tym, kiedy zrealizowano te kilka minut filmu, zmarł. I y, po śmierci Lugosi'ego Edward zebrał się i z, zaczął realizować film, który nosił wtedy tytuł Hieny Cmentarne z przestrzeni kosmicznej i y, postanowił, że te fragmenty, które nagrał z Belą Lugosim, wklei do tego filmu, ale że bardzo, no, było to niewiele, postanowił, że Lugosi, który już wtedy nie żył, zostanie zastąpiony przez Dublera, a Dublerem został kręgarz yy, Edauda. to się chyba tak mówi, facet, który, no, dokonuje masażu, czy tam nastawia hmm. kości. I, i, I ten aktor, ten aktor, on nie był aktorem, ten, ten masażysta Edauda yy, gra, o tyle jest tu ciekawe, Edut jakoś sobie tam poradził, że gra postać Lugosiego po przemianie. To znaczy, ma zakrytą twarz, ponieważ jest gulem, czyli takim zombie. <śmii> Ale jak on się jacy zakrywa? <śmienki> no nie, wygląda to dziwacznie, <śmienki> <śmienki> <śmienka> tak? Kiedy podnosi rękę i za... zakrywa się swoją peleryną. No, wy... Wypada to sztucznie. <śmienki> w, wiesz co, tam... Wydaje mi się, że w tym filmie... Oczywiście to, o czym mówisz, jest bardzo... Ale o sztuczności mam... chyba możemy mówić w kontekście całego filmu. Mhm. Tak, właśnie to chciałem powiedzieć, że ja nie wiem, czy, czy jakakolwiek scena albo nawet jakiekolwiek ujęcie w tym filmie nie wypada sztucznie, bo jak dobrze pamiętasz, to niektóre sceny w ogóle zostały wycięte z kronik filmowych, co zresztą jest też znak rozpoznawczy Eda Uda. On uprawiał coś takiego, co nazywamy recykling filmowy, więc kiedy mu brakowało jakichś takich ujęć spektakularnych typu atak armii na jakiegoś potwora, tutaj w tym wypadku to jest atak armii na statki kosmiczne, albo, no nie wiem, nawet przylot samolotem pasażerskim, no to on kiedy nie miał możliwości, no po prostu nie miał pieniędzy no to wycinało to wszystko z kronik filmowych mhm. Ale jak to jest pięknie zmontowane, widzimy obrazki z kronik filmowych, kiedy yy, cała ziemia drży widać te armaty yy, tak. yy, słuchać huk, pełno dymu wokół i nagle widzimy jakiegoś generała, który na to spogląda na pusty, pustej przestrzeni kompletnie w jakimś yy, chyba studio no i spogląda tak. na to ze spokojem no, no. No, udało co, mi się, ja, no. tak. Ja zawsze jak, jak widzę te sceny to zawsze mówię o, tutaj o tym, że to jest y, ta teoria Eisensteina o montażu atrakcji doprowadzona do skrajności. To znaczy jak Eisenstein mówił, że w, w, w opowiadanie filmowe to sprawny montaż i można połączyć tak naprawdę czasami bardzo abstrakcyjne ujęcia, żeby tworzyły jakiś rodzaj opowieści, to Edwardowi to się, od, y, no, on do, doprowadza do, do, do skrajności takiej w stylu latającego cyrku Monty Pythona. To, o czym mówisz, mamy różnego rodzaju ścinki filmowe, które nie tylko nijak się mają, jeśli chodzi o kierunki montażu, to nawet inaczej wyglądają, jeśli chodzi o materię filmową. Jest to inne ziarno, inny, inny w ogóle rodzaj taśmy filmowej. I to, o czym mówisz o tym fragmencie, to jest rzeczywiście kuriozalne. Ten dowódca stoi na tle szarego płótna ja widzę jak te płótno tam z tyłu, które udaje niebo oczywiście, to płótno widać jak jest wszyte, jakieś takie ście... widać tam nitkę na tym płótnie i ten dowódca dyryguje armią, która nigdy nie pojawi się z nim w jednym ujęciu, ponieważ została wklejona z kroniki filmowej tam armaty właśnie strzelają, a dodatkowo jeszcze ta kronika filmowa, Przeplatana jest z nakręconymi miniaturami latających spotków, które wiszą na, na jakichś żyłkach i wybuchają wokół nich petardy. I my mamy widzowie zrozumieć, że ten dowódca dowodzi armią, która atakuje latające spotki. No, mhm. to, to wszystko fajnie brzmi, jak się opowiada, ale jak się to widzi na ekranie, to dzisiaj to oczywiście jest komiczne, ale. Tak na, na, na pierwszy rzut oka nie można zrozumieć w ogóle, o co chodzi w tej scenie, Choć, jak to zostało dziwacznie wszystko połączone, o co tu chodzi. Ja, ja wielokrotnie oglądając filmy Eda Uda, a przede wszystkim Pan Dzień z Kosmosu, mam takie wrażenie, że, że Edward miał za nic konsekwencję taką logiczną, bo na przykład mamy sceny... Um, Ale wiesz, czy w on miał, wystąp... uważasz, że on miał widzów za idiotów trochę? Ha, ja myślę po prostu, że on nie widział tych luk, bo to wszystko, które znajdowało się w jego filmach, wszystko co robił, robił z taką całkowitą powagą i to jest wyczuwalne podczas oglądania, że to jest zrobione całkowicie na serio, że ktoś w to, co my oglądamy, wierzył. Wierzył, wierzył w tą fikcję, że on buduje ją w sposób sprawny i nieskazitelny w zasadzie. Wiesz co, na pewno wierzyło w, w, w, część ekipy wierzyła w Edouda. To jest bardzo ciekawe, że tacy wariaci, tak, tak ich nazwijmy, jak Edward, byli w stanie zgromadzić wokół siebie ludzi, którzy mu ufali i wierzyli w jego talent, w jego geniusz. Ja, może to jest z, takie porównanie zbyt dalekie, ale wydaje mi się, że na przykład ym, takim rodzaju, rodzajem takiej bohemy, jak wokół siebie tworzył był Andy Warhol. Ja nie porównuję oczywiście osobowości Andy Warhola i Eda Uda, ale zauważyłem, że już, również... już Eda Uda porównaliśmy z Orson Wells'em. no. <laughs> nie ma odwrotu. Masz rację. Natomiast wiesz chyba o czym, dlaczego zmierzam, że Edut również wokół siebie gromadził no, ludzi może utalentowanych, ale również wariatów. To znaczy ludzi, którzy, którzy, którzy byli mu do jakiś sposób potrzebni. I, I tak samo było z Edem Udem. On um, miał wokół siebie ludzi, którzy albo byli kiedyś gwiazdami, tak jak Bela Lugosi i Lyle Talbot, którzy, wy, którzy występują w tym filmie. Ludzie, którzy stracili pracę i poszukiwali nowego zajęcia, a taką postacią była przy tym projekcie Maila Nurmi, czyli wampir no i ludzie, którzy hmm, nic nie osiągnęli i nic by pewnie nie osiągnęli, gdyby nie pojawili się wokół właśnie Eda Uda, tworząc takie dziwne satelity, krążąc w jego życiu. i Edward... Ale uważasz, że oni mieli już samą radość z tego, że się gdzieś pojawili w jakimś filmie? To byli te zwykli, zwykłe ludzki, które... Cieszyły się z tego, że w ogóle mogą się pojawić na planie filmowym, że mogą zobaczyć, jak to jest realizować film, że mogą się pokazać przed kamerą, że mogą coś, w cudzysłowie, zagrać? Wiesz co, nie odpowiem Ci na to pytanie, bo, bo nie spotkałem się z taką relacją, ale odpowiem Ci słowami Dolores Fuller, która była mhm. jego Edauda, partnerką życiową. Dolores Fuller powiedziała w jednym z wywiadów, że Edward należał do ludzi, którzy potrafili stworzyć aurę niesamowitości wokół siebie. Był takim y, człowiekiem, który potrafił przekonywać y, innych, potrafił y, zrobić z, z, ze swoich właśnie takich y, porażek albo z, ze swoich y, jakichś takich działań nieudolnych, przekonać innych, że, że to ma jakiś sens. Mhm. Ona tak twierdzi, że, że, że, że miał, miał rodzaj takiej mocy, taki wiesz, Rasputin kinematografii. Okay. Krótko, mówię, krótko, krótko, krótko mówiąc miał gadane. Czy znaczy, podejrzewam zzałgadano. o jaki typ osobowości ci mm -hmm. tutaj y, chodzi, mm -hmm. że ci ludzie, wiesz, szli za nim w ślepo, nie? Mm -hmm. Że oni wierzyli w to, co on mówi rzeczywiście, że mm. robi kino i oni wchodzili w to kino, a już inni oceniali, jakiej wielkości to jest kino, albo raczej jakiej no miałkości. No mm -hmm. właśnie, weź zauważ, kto jest producentem tego filmu. Producentem panu dziewięć kosmosu jest kościół Baptystów z Beverly mm -hmm. to. Są ludzie, tak, którzy... to, jest to, to słyszałem, słyszałem o tym. Z, z, z, zupełnie dziwna mm -hmm. sprawa i to też świadczy o tym jaki dar przekonywania albo no nie wiem jakim hochsztaplerem był Edward ponieważ wyciągnął pieniądze od ludzi związanych z kościołem. No tak, ale musieli przejść chrzest. Słyszałeś? Tak, tak, tak, oczywiście. Mhm. Warunkiem do tego, żeby, żeby ten film powstał, było jeden z warunków postawionych przez producentów, czyli przez kościół baptystów, było to, że ekipa cała się ości, rzeczywiście. Mhm. I, I każdy się temu poddał, myślę, że dla Edwarda nie był to wielki problem. Tak, to rzeczywiście jest, jest fakt. Takie coś się odbyło. Ja mam wrażenie, troszeczkę Jacek, że my chodzimy tak po prostu tu trochę, ty trochę, tu trochę, ale ten film Aha. rzeczywiście, jest, i tego nie mówię z ironią, ale jest tak bogaty, mhm. że trudno tutaj iść tak prowadzić rozmowę w sposób linearny. Nie, Tylko trzeba tak troszeczkę skakać. Tutaj zaczepić o coś, tutaj o montaż, tutaj o scenografię, tutaj o aktorstwo trudne jakby kolejno, chyba żebyśmy sobie rzeczywiście wypisali to w punktach jeden po drugim, co będziemy y, omawiać, ale ten film jest tak inspirujący, że aż chce się o nim mówić, ale to co zauważyłem, oprócz tych y, linek, które przytrzymują te latające spotki, to jest scena na cmentarzu, gdzie bohaterka upada i zwija się... Y, Zbija się trawa pod nią. Mhm, bo to jest po prostu wykładzina. Mhm. Tak, tak, wiesz, tak, to może tak. powiem dwa słowa, bo to jest też istotne w jakich, warunkach, w jakich warunkach ten film powstał w sensie, jak on był realizowany. Ten film, większość tego filmu została nagrana w garażu. To jest niesamowite, i to mhm. jest prawda. Oni nagrali ten film w bardzo takiej niedobrej dzielnicy Los Angeles gdzie z jednej strony mieścił się po prostu burdel, z drugiej strony mieścił się sklep monopolowy, tak to nazwijmy, a w środku był garaż, który, w którym to z garażu nagrano wszystkie sceny cmentarne, takie nazwijmy, czyli tak naprawdę dużo scen filmu, resztę wycięto z innych filmów, a część nagrano w okolicach Los Angeles, gdzieś tam w jakichś jakich pagórkach i laskach, ale rzeczywiście większość tych scen nagrano w garażu i tam był taki problem, nie wiem, czy pamiętasz taką scenę, kiedy bohater odgrawany przez Tora Jonsona, kiedy on odgrywa tam Thor Johnson, mhm. odgrywa y detektywa Claytona, jeśli dobrze mhm. pamiętam, staje się gólem, czyli zombie, mhm. i musi wyjść z grobu. I, I problem polegał tam na tym, jak, jak widziałem w dokumencie właśnie na temat produkcji tego filmu, że w tym, y w, tym, w tym garażu nie dało się wykopać dołu jakiegoś takiego głębokiego, żeby mógł tam wsadzić to Johnsona, a jak pamiętasz, Thor Johnson był facetem, który wygląda, no jak wygląda, to jest czterodrzwiowa szafa gdańska, potężny facet. No i on tam klęknął i miał problemy z wyjściem z tego grobu i, i, i to ujęcie zostało sprytnie, kiedy on wstawał z tego grobu, ym, przycięte. I mamy scenę, kiedy on się, biedny, próbuje wy, wygramolić z tego grobu, a potem już jest jakieś taki, taki, takie dziwne cięcie i, i widzimy, jak on stoi. Więc ten film został nagrany no, w takim takim garażu, który został wyciemniony czarnym materiałem i udaje cmentarz, czyli plener. Jest to dość umowne, a nawet bardzo umowne. Jeśli mówiliśmy o jakiejś umowności w filmach Hitchcocka, to nie. Ci, ci którzy nie widzieli planu Dziewięć Kosmosu, muszą brać pod uwagę, że ta umowność jest na poziomie takim no, przedstawień realizowanych w przedszkolach wiesz, na jakieś takie okazje Dzień Babci, czy coś takiego. No, tra tra trafne porównanie. Taki koszmarny Dzień Babci, mhm. oczywiście, bo tutaj to wszystko jest takie koszmarne. Te groby wycięte z tektury, te, te drzewka takie rachityczne, no, zupełny koszmarek, jeśli chodzi o, o scenografię. Tam, nie tylko o scenografię, tam wszystko jest bardzo umowne. No ciągle, ciągle jakby mówimy o tym, że umowność tam jest daleko posunięta, oprócz muzyki. Muzyka w tym filmie jest świetna, ale to dlatego, że nie pochodzi z tego filmu. No to słychać, i jest źle dopasowana. Jest, a, nie, przypominasz sobie scenę, w której ten kapitan, ten pilot samolotu opowiada swojej żonie o tym, co przeżył, jaka jest muzyka w tle? Że ona kompletnie nie pasuje. To jest jakaś tak. samba albo coś w tym, w tym guście. Tak masz to jest. To absolutnie wiesz, nie pasuje do sytuacji, nie? On tutaj dzieli się swoimi troskami, a tam słychać jakieś tańce, nie? No nie wiem, możliwe, że gdzieś obok trwała jakaś potańcówka i po prostu opramy tak. muzyki w sali obok, no. Nie, nie, nie. I więcej tak. jest oczywiście takich sytuacji. Także no, można powiedzieć, że pod każdym względem ten film siada, nie? Tak, wydaje mi się, na tym... Y y y y y y y y no. Wydaje mi się, że na tym się tak naprawdę zasadza wyjątkowość tego filmu. Wiesz, że, że są filmy lepsze lub gorsze. Mówiliśmy o takich błędach w filmie Ostatni dom po lewej, ale tutaj tak naprawdę trzeba ale by tutaj... zweryfikować wszystko na nowo, czym jest dno, wiesz, czym jest dno, czym jest dno kiczu. No bo jeśli Ostatni dom po lewej nie jest na pewno film, który można określić jako dno filmowe, ale powiedzmy, że są takie filmy, to Ed Wood te dno zrywa, wiesz, leci dalej, cieszy się, bije sobie sam brawo, klaszcze w ręce jest uchowany, że, że ten film, no wiesz, jest naprawdę to totalnym dnem. się mogły zdarzyć w tak. filmie, nawet najdoskonalszym. Są przecież różne rankingi, każdy film, który odnosi sukces w kinie jest rozpatrywany pod kątem pomyłek, luk, które się w nim znalazły, ale tutaj to jest zupełnie innego rodzaju, bo cały film jest pomyłką w zasadzie. Ale wiesz co, właśnie Tutaj. Film... E, no. Nie, cały film jest pomyłką, ale na tym polega jako cudowność. Ten film jest tak zły, tak. że jest piękny. On jest przepiękny w tej swojej brzydocie. To jest troszeczkę tak, jak wiesz, jak potwór Quasimodo, nie. Mhm. Jest, jest, jest, jest ale tylko, że, e, tylko że nie patrzysz na ten film w taki sposób, o, tutaj im się coś nie udało, nie? Mhm. Tak jak przy większości produkcji, które oglądasz. Że coś mogło się tam zdarzyć, coś mogło się nie udać. Tak, wiem, bo o czym tutaj mówisz, jest wiem. tego tyle. Tak. Że w zasadzie nie ma sensu wyłapywać, tylko po prostu to oglądać. Dokładnie. Dokładnie też tak uważam. Są takie filmy, gdzie, wiesz, cieszysz się tym, że na trzecim planie, nie wiem, pojawili się jacyś turyści albo samochód, a film rozgrywa się w to, to Cieszą się takie rzeczy. Haha, ha, zobaczyłem na trzecim planie coś, czego nie powinno być. W tym filmie musimy się z tym zgodzić. Wszystko jest na opak. To znaczy, to jest jakieś rzeczywiście takie, tak jak Alicja w Krainie Czarów albo Alicja po drugiej stronie lustra. To wszystko jest odwrócone. Nie zdążysz ochłonąć po jednej pomyłce, a już widzisz następne. Dokładnie tak. Yy, I na pewno się dialogu... rzuci podwinie się trawa pod nią, nagrobki mm -hmm. się zachwieją, bo są zrobione z jakichś kartonów. Chwilę mm -hmm. później widzisz mikrofon zwisający mm -hmm. z sufitu, tak. a w międzyczasie rozkoszujesz się jeszcze fatalnym aktorstwem. Mm -hmm. No tak mm -hmm. to wygląda. No. Tutaj nie ma dobrej to jest... strony. Ja bym musiał obejrzeć ten film po raz kolejny i kolejny o kolejny żeby wyłapać coś pozytywnego, coś, jakąś dobrą stronę planu dziewięć w kosmosu. Bo o to jest niezwykle trudno. Ale wiesz, właśnie to się stało znakiem rozpoznawczym samego Edeuda. To, że on robił filmy w ten sposób i że one są no, tak programowo złe. Niezależnie od tego czy oglądamy jego debiut, czy oglądamy jego ostatni film, film, w którym on pisał tylko scenariusze, to jakby cechą wspólną jego przedsięwzięć filmowych jest to, że one z samego swojego założenia są takimi potworkami, są kuriozum filmowym. I, i, i te filmy taką rolę również spełniają dzisiaj, współcześnie. Ogląda się je, oczywiście można je bardzo poważnie analizować jako kino awangardowe, również tego typu rzeczy już słyszałem, co dla mnie jest y, dziwaczne, ale dobrze, każdy ma prawo do tego typu interpretacji, natomiast to, co jest fajne u niego, to ta bezpardonowa odwaga nie potrafię, ale nakręcę. Wiesz, to jest niesamowite. Ten facet miał naprawdę samo, dużo, du, dużo samozaparcia, że potrafił zarazić y, do swoich przedsięwzięć filmowych y, chyba poważnych ludzi, no bo nie można odmówić jakiegoś braku powagi właśnie takim aktorom jak Lyle Talbot czy Bela Lugosi, no to Widzieliśmy słabsze lub gorsze filmy z tymi aktorami, ale jednak no, to są ludzie, którzy wystąpili w klasykach filmowych. A tutaj pojawiają się u takiego reżysera, który, jeśli się obejrzy ich filmy, jego filmy wcześniejsze, no to prawdopodobnie nie wiedzieli, w co się pakują. Belu Lugosi, który pojawił się w pierwszym filmie Eda Uda, Glen Czy Glenda, narzekał, że nigdy nie zobaczył scenariusza filmowego. On to zrobił no, z przyczyn praktycznych: brakowało mu pieniędzy, prawdopodobnie nie miał czym płacić na czynsz. Niestety sława Abele-Lugosiego skończyła się. Wywarunki były wtedy w latach 50 jakie były, to znaczy nie było możliwości, żeby, żeby dostawał jakieś pieniądze z wytwórni filmowych, bo byłem emerytowanym aktorem i on Wiesz co, chyba Edward go zaraził tą pasją, bo Edut mu powiedział, że Lugosi znowu będzie sławny, znowu wróci na wielki ekran, znowu będzie uwielbiany przez nowe pokolenie widzów. My dzisiaj możemy powiedzieć, że odkrywamy Lugosi'ego i że on jest fantastycznym aktorem kina klasy B, natomiast w latach 50 kiedy wszyscy no, rzucili się na nowe, nowy rodzaj rozrywki, czyli kino science fiction, tam wtedy chodziło również kino stereoskopowe, czyli 3D, tacy ludzie jak Bela Lugosi, Boris Karloff, oni byli zapomniani, zapomniani przez y, reżyserów, nie już w, przynajmniej w tych takich studiach filmowych hollywoodzkich, ważnych, jakich, jakich na przykład, jakim był Universal. Studio Universal, A Edu dawał im taką możliwość znowu, wiesz, to, to kurcze fajne było, że Edud próbował takie rzeczy, tylko że no, no, nie wiem, no to te filmy są jakie są. Nie można powiedzieć dużo jakby dobrego po stronie tej realizatorskiej o filmach Eduda, One są zrealizowane fatalnie. Mhm. No owszem, wiesz to, nad czym się zastanawiałem nad jednym. Że te filmy teraz by mu przyniosły krocie. Tak, to jest niesamowite. Nie? Wiesz co, to, to jest tak jak z Van Gogiem. Mhm. Najpierw trzeba umrzeć w nędzy. E, wiesz to, nie, nie, nie porównuj, proszę cię, bo to mamy zupełnie innego rodzaju talentem do czynienia. Albo antytalentem, nie? No. Więc nie, nie, nie porównuj, że wiesz, ktoś został odkryty po czasie ale jest tak, no, tylnymi drzwiami, okej, okay, no, no może przesadzam, że to jest daleko, oczywiście, że tak, no, Van Gogh był geniuszem, Edward był, czy był geniuszem? E, geniuszem innego rodzaju. Mhm. Tak, tak, jego geniusz polegał na tym, że się nie przejmował i że robił wszystko tak, jak mu jego możliwości, jego, jego talent, którego mu brakowało, no, jak mu pozwalało, to te, te jego możliwości fizzo, fiz, fiz, fiz, psychiczne, no, powiedzmy, i, i finansowe również. Mhm. Natomiast ja zawsze u, uznawałem, że w, w tych filmach, najgorszych filmach, kryje się jakaś nauka. Bo kiedy, nie wiem, nam, studentom pokazywano na zajęciach dobre przykłady, no to owszem, zapamiętywaliśmy dobre przykłady. Jeden, drugi, kolejny, ale któryś tam przeoczyliśmy. Natomiast kiedy się pokaże złe wzorce, o wiele łatwiej zapamiętać, tak? O wiele łatwiej pokazać tak. na pewnych błędach, na pewnych chybionych posunięciach reżysera czy całej e, ekipy, żeby pokazać, jak powinno być to zrobione w sposób dobry i przykładny, tak? No to jest taka przekora chyba ludzka, że my bardziej zwracamy uwagi mm -hmm. na potknięcia czyjeś i, i na tym się chyba zasadza jakaś, wiesz, tak naprawdę, sukces cywilizacyjny człowieka. Mm -hmm. że, że, że, że wiesz, Kogoś, ktoś, tak jak to co zrobił Chaplin, kopniesz kogoś w tyłek i wszyscy będą się śmiali. Nie? Przynajmniej na tym poziomie takim pierwszych filmów Chaplina to się sprawdzało. Mm -hmm. A, I coś w tym jest. Ale mm, wiesz co, ja, ja dodam do tego do taką rzecz chyba podstawową, z czego wydaje mi się Edward byłby bardzo dumny. Te filmy dzisiaj... Y no, spełniają swoją rolę, dla jakiej on je tworzył. To znaczy, jest to kino rozrywkowe. Oczywiście, że jest inaczej dzisiaj odbierane, my je teraz analizujemy, ale przyznasz, że oglądamy je z, z, z takim wielkim zadowoleniem, no, z, z uśmiechem, no, z radością. Ale to zadowolenie wynika z czegoś zupełnie innego. Tak, tak. tak Edward tak. na pewno nie zaplanował. Yy, no. Tak, ale na takim, się, na, na takim poziomie... Myśmy, my się nie śmiejemy razem z filmem, tylko my się śmiejemy yy. z filmu. Tak, masz rację, ale na takim poziomie podstawowym ciągle jest to kino rozrywkowe, nie? Że że. No tak, no dostarczy nam to rozrywki, ale to jest taka rozrywka perwersyjna. syjna, zmięcamy się troszeczkę nad tym filmem. Mimo, że darzymy go sympatią, nie? No aż ogromną, no. no. Wiesz, naprawdę no. no Wiesz co, no, to, jest to jest troszeczkę. Sp... A nie, nie powiem tego, bo to by było.. Nie, nie, nie. Dobrze, no kontynuuj. No. Nie no, powiedziałbym coś, co mogłoby wywołać kontrowersje, więc no, uszczypą się. No. Aha. <laughs> wiesz co, no, plan dziewięć kosmosu, tak jak powiedziałem na początku, jest takim też wyznacznikiem złej jakości, ale, ale wiesz co, no, nawet jeśli jesteś najgorszy, to jednak jesteś w tym, w tym co robisz, czyli w, tej, tej najgorszej jakości najlepszy. To znaczy Edward stworzył film, który do, do dnia dzisiejszego, do roku 2011 pozostaje na pierwszym miejscu rankingów najgorszych filmów. To znaczy jest niedoścignionym wzorcem yy, dla no nie wiem czy dla innych, ale na pewno jest niedoścignionym wzorcem dla, dla, dla kina słabszej jakości. Ludzie się bawią w tym wyszukiwaniu jeszcze innych filmów, które będą złe. Jest taki film Manos, Hand of Fate, jeśli dobrze pamiętam tytuł, ale na pewno Manos jest w tytule. I on ostatnio uważany jest za najgorszą produkcję czasów. Jest to film niezwykle nudny, ale jednak ciągle tym wyznacznikiem jest film Plan 9 kosmosu. Takim takim... Mm, no tak jak obywatel Cain, jak powiedziałem, jest, jest tym wyznacznikiem jakości yy, pozytywnej, no to, no to w, w tej naszej bajce Plan 9 Kosmosu pozostaje takim filmem, tak, takim, taką opozycją, negatywem do obywatela Cain'a. Mm -hmm. mm -hmm. Tak, wiesz co, z tymi trzymi filmami świata jest tak, jest nowy reżyser przecież yy, niemiecki, tak? Wold, mm -hmm. mm -hmm. tak? tak? Jak to się mm -hmm. czyta? Ue, Ball? Chyba Wold. Proszę? Volt Bolt. chyba, czy bol Bolt. Ugo, U Udo, tak? Uwe, jakoś Uwe, Uwe Bolt. <głos> <głos> Bolt. i nad nim się widzowie znęcają, żeby nie kręcił mhm. filmów i tak dalej, i tak dalej. I niestety, żeby kiedykolwiek jego filmy uzyskały taki status, jak filmy Eda Uda i Pan 9 z kosmosu, które przy wszystkich jego mankamentach darzymy sympatią, tak? Tak, wiesz, tutaj nie ma żadnej sympatii w, jego, w przypadku je, jego filmów. Chodzi mi o Uwe Bola, tak? Po prostu się znęcamy, filmy troszeczkę nad tym kinem. Męczy nas, ono mierzi i denerwuje. A filmy Eda Uda nie. Filmy Eda Uda oglądamy z tak z przymrużeniem oka, z uśmiechem, wyłapujemy z przyjemnością różne błędy, niedopatrzenia, ale darzymy jakąś taką sympatią i gdyby była taka potrzeba, nawet byśmy tych filmów bronili. No tak. Z dółem jest, jest troszeczkę tak, jakkolwiek to rozumieć, on jest jakąś marką. Za tym idzie troszkę legenda tej postaci, to znaczy również jego życie powiedzmy prywatne. Wiesz, to trochę sportretował... w. Tylko tą legendę, ja tak jak się wtrącę yy, tą legendę znasz ty i, i jakaś część, jakaś chyba wąs, wąska grupka, jednak maniaków. Mhm. Natomiast mimo wszystko dziękuję, większość widzów zna Eda Wooda z filmu Tima Bartona i tylko i wyłącznie. Mm -hmm. I z jego filmów ewentualnie. A to co się działo z nim w ogóle w rzeczywistości no to chyba jest jedynie znane garstce. Takiej samej jak Wiesz co, właśnie, bo chciałem, masz rację, ja chciałem powiedzieć na temat Tima Bartona. Dwa słowa, że on, czy scenarzyści mm -hmm. tego filmu i sam Barton próbowali w jakiś sposób opowiedzieć historię Edauda. Ona nie do końca moim zdaniem jest sprawiedliwa. Podobnie jak sprawa Beli Lugosiego, którego tam rewelacyjnie moim zdaniem odegrał Martin Landau. Mm -hmm. Ale na przykład pojawiają się takie relacje, kiedy już się czyta poważną literaturę na ten temat, a są, jest taka literatura, może to się też wydać śmieszne, ale są poważne publikacje na Zachodzie dotyczące Lugosiego i Edauda. Więc tam na przykład wyczytałem w tej literaturze tematu, że no wiele jest przeinaczeń, coś zrozumiałe, no bo dlaczego Tim Barton miał kręcić film jeden do jeden, kręcić mm. biografię Edauda. Natomiast jest tam oczywiście wiele uproszczeń i troszkę takich y, nieprzeinaczeń nawet, ale pewnych no, nieprawdziwych rzeczy. To na przykład y, tak, co mi przychodzi od razu do głowy, to to, że Bela Lugosi był takim wiesz, impulsywnym nerwusem, który przeklinał i, i wszystkich tam y, na planach zdjęciowych właśnie wyzywał od, od wiesz, no, epitetami bardzo takimi niefajnymi. To, co robi Martin Landau, tam wiesz, fuck you, co chwilę leci. Y, a taki Bela Lugosi nie był. Był bardzo spokojnym, wyważonym człowiekiem, wręcz mówi się, że był dżentelmenem, więc to oczywiście jest legenda stworzona przez Bartona, i ona świetnie działa na korzyść filmu Bartona. Zresztą Martin Landau dostał za rolę Lugosi'ego Oscara. To jest zabawne. Lugosi, który, wiesz, był uważany no, za, za filmowca kina klasy B, skończył jak skończył, czyli no, był raczej poddany, poddany był Nałogowi pod koniec życia, a Martin Landau odgrywając rolę Lugosiego, zdobywa najważniejszą nagrodę filmową amerykańską. To są takie dziwaczne rzeczy właśnie wokół, wokół postaci Lugosiego i samego Eda Uda. A, a na przykład w rolę Eda wciela się jeden z największych amantów w Hollywood, czyli John Depp. To są takie ciekawe ciekawostki o których warto pamiętać, ale wiesz co, to jeśli, jeśli pozwolić może dwa słowa na temat filmów Eda Uda. On rzeczywiście zrealizował swój debiut Glenczy Glenda, wcześniej był jeszcze film, o którym się w ogóle nie pamiętam, go nie skończył, Nazywał się to Crossroad of Florida, to był taki próba westernu. To wszystko trzeba brać w taki bardzo głęboki nawias, jeśli mówimy o tym, że Edward kręci film western, czy kino science fiction, no to to jest takie edwudowskie kino gatunków to jest zupełnie przewartościowanie, to nie jest western w znaczeniu takim, jakim znamy z filmów y, Johna Forda, więc próbuje kręcić western. Nakręcił film Glenn -Czy Glenda, który uważany jest za film na poły biograficzny i tam rzeczywiście występuje Ed Wood pod pseudonimem. Nakręcił film kryminalny, czyli jell to jest taki film w stylu kina noir, powiedzmy, w wydaniu Eda Wooda. Nakręcił film Bright of the Monster, czyli film, w którym pojawia się po raz kolejny Belle Lugosi i tam również pojawia się Thor jeden z ulubionych aktorów Edauda Zrealizował film Plan 9 z kosmosu i Night of the Ghouls, mniej znany film Edauda A później no, występował w filmach pornograficznych i, i, i pisał scenariusze również do tych filmów pornograficznych. To jest taka żałosna karta jego działalności. I on no, tak naprawdę również popadł w alkoholizm, czyli w nauk i, i skończył marnie. Jest to taka troszkę smutna historia, jak się o tym y, pamięta, że Edward no, w, tak skończył, jak skończył, ale wydaje mi się, że to był facet, który jednak czerpał radość z życia, wiesz? <laughs> dobrze się bawił. Ale on był Takim nieco był mm -hmm. Pewnie tak, tak. Wiem, oczy, wiem, do czego mm -hmm. zmierzasz. Mówisz od, o, o jego skłonnościach y, transeksualnych. Mm -hmm. nie, mm -hmm. nie, nie tylko o to, ale wydaje mi się, że mm -hmm. jego ślepa wiara w, te, w to kino i w własne dzieła. No to, no to świadczy o tym, że ten człowiek troszeczkę odbiegał od rzeczywistości, nie widział jej, nie zauważał, nie dostrzegał mankamentu swojej twórczości, no bo żył w swoim świecie po prostu. Tak, ale wiesz co, on mm -hmm. nie był jedyny nie, i to nie mówię teraz o tym, że, że było wielu takich filmowców obok niego, bo byli. Wspomniany przez ciebie reżyser filmu Robot Monster, Phil Tucker, no, myślę, że można go porównać, jeśli chodzi o, o, o, o rodzaj szaleństwa do, do Eda Uda, ale zauważ, że w tym filmie również pojawiają się ludzie, który, którzy no, są spółki Eda Uda, bo film zapowiada Griswold, to jest facet, który miał swój jakiś program taki, taki w telewizji. Ja widziałem fragmenty tego programu. On sam siebie uważał za takiego współczesnego Nostrodamusa i on w tym filmie przyjmuje taką rolę właśnie egzegety, który opowiada jakieś niestworzone banialuki, ale on nie gra, jest sobą, wiesz? Ten facet naprawdę taki był. I, i, i jego przepowiednie, tak, tak, zresztą ten film się zaczyna w ten sposób, przepowiednie Gryzuela. I to, co on mówi, on na tym zbudował swoją jakąś tam popularność i taki był. Występująca w filmie Majla Nurmi, czyli wampira, miała również swój program telewizyjny, w którym odgrywała wampirę i, i, i widziałem z nią wywiady. Ona występowała w tym współcześnie, już jako starsza kobieta, zmarła chyba dwa lata temu, występowała w storoju wampiry, siedziała w takim upiornym fotelu, gdzieś dookoła dymy i czaszki, wiesz. No po prostu Alice Cooper w spódnicy. Więc ci ludzie no, żyli nie tylko na, na planie zdjęciowym, ale również poza nim. Żyli tym życiem fikcyjnym swoim. Mhm. To, to, to da się zauważyć. To jest takie bardzo symptomatyczne dla ludzi, którzy się obracają w tym kręgu Edwudowskim. Mhm. Nie, wiesz co, Jacek? No, ja tobie dzisiaj pozostawiam pole. <laughs> <laughs> wiesz co, nie, nie, no tak zastanawiam się właśnie, wiesz, no można by powiedzieć, że ten film kosztował 60 tysięcy co, dolarów, co, co w warunkach takich filmowych jest naprawdę mało. Ten, ten film zrobiony był za pół darmo tak naprawdę. Mhm. I, i, i, i no, no, no co jeszcze? No, mówiliśmy o tym, jak ten film jest zrealizowany. Może, może postarajmy się opowiedzieć troszeczkę więcej na temat samej fabuły. Są kosmici, którzy przylatują na Ziemię i wcielają w życie swój plan dziewięć kosmosu. Pamiętasz, czym jest plan dziewięć z kosmosu w filmie, dauda Tak, Tak, tak, to powiedziałeś wcześniej, Jacku. Ożywienie trupów. Tak. A, a, a pamiętasz finałową rozmowę kosmitów i y, pilota samolotu i, i y, żołnierza amerykańskiego na temat... Y, to jest wspaniałe, wspaniałe, są tam dialogi. Ja na myślę, temat... Jacek, mm. zwróciłeś uwagę nieświadomie na bardzo jedną ważną rzecz. Mm. Kosmici rozmawiają. Fakt, że posiadają jakieś urządzenie, które tłumaczy ich mowę na język mm. ludzki, natomiast później o tym urządzeniu nieco się zapomina, a nikt nie mówi tutaj o wyglądzie ludzi, który mm. nie jest w żaden sposób wytłumaczony, Boże, w wyglądzie kosmitu. kosmitów. Który nie jest w żaden sposób wytłumaczony, tego, dlaczego wyglądają tak, a nie inaczej, bowiem ci kosmici wyglądają jak ludzie. Mają takie stroje troszeczkę wreszcie. jak ze Star Treka. Mhm, mhm. Tak, to są takie stroje troszkę też, jak rzeczywiście jakieś takie, wiesz, orientalne zespoły, typu tercet egzotyczny, jakieś takie. Obcisłe getry, jakiś taki pas z dzwoneczkami, koszula taka jakaś lateksowa, tak, masz rację, i ci kosmici um, mówią po angielsku i, i, i to jest to akurat normalne w większości filmów amerykańskich, że, że wszyscy, niezależnie od tego, czy jesteś starożytnym Egipcjaninem, czy jesteś kosmitą, mówisz po angielsku, ale... Tu zwróciłeś uwagę na bardzo taką konkretną sprawę, to znaczy ta umowność również tutaj w opisywaniu fantastycznych światów u Eduda jest sprowadzona no, do, tak, do takiej umowności skrajnej. Nie ma tutaj nic fantastycznego po tej stronie wizualnej, oprócz tych plastikowych, pomalowanych na srebrno, spotkach latających, zwanych popularnych, popularnie UFO, mhm. bo ko sami kosmici no, wyglądają jak przebierańcy. No nie ma tu żadnej fantastyczności, To, to do czego jesteśmy przyzwyczajeni, czyli czy, czy, czy, no nie wiem, stwory jakieś, No to nie było po prostu pieniędzy, nawet nie ma charakteryzacji jakiejś takiej, wiesz, żeby, żeby namalować trzecie oko na czole. <śmiech> <śmiech> Co już się robi w takich momentach, kiedy nie ma pomysłów na to, jak, jak, jak, jak stworzyć jakąś wizję spójną plastycznie, taką, taką właśnie fantastyczną, no to przynajmniej się maluje trzecie oko na czole, to tego również y, nie ma. Ci, ci, ci kosmici, no Ale sposób mnie, zachowania, mówić. myślenia, to wszystko można było mhm. zrobić przecież. Już nie mówię o samym wyglądzie, rzeczywiście tutaj trzeba było o, by wykorzystać odpowiednie środki do tego y, i efekty specjalne, których, których wówczas kino aż w takim stopniu doskonałym jak dziś nie, nie posiadało. Natomiast sposób zachowania, sposób myślenia jest typowo ludzki. Dlatego, to jest, dlatego tutaj w tym aspekcie jakby jest to słabe. Nie? Tak, zgadza się. Dlatego ja wracam do tego finałowego, m, finałowej sceny dialogowej, kiedy kosmici tłumaczą ziemianom, dlaczego m, no, muszą zniszczyć Ziemię. <śmiech> Wiesz co, jest bardzo trudno w ogóle tak prosto, prostymi słowami opowiedzieć, co tam się dzieje, bo wydaje mi się, że to się znowu pojawi w tym tej, w tej, w tej epizodzie ten, ten, ten wkręt, ale to wszystko przypomina latający cyrk Monty Pythona. To znaczy jest, jest to taki niesamowity surrealizm. Kosmita, który opowiada Ziemianom, na jakiej zasadzie działa nowy rodzaj broni, czyli coś pomiędzy bronią nuklearną a wodorową, bomba solarinowa czy solaronowa, mm. która polega na tym, że zapalasz energię Słońca. I to powoduje reakcję łańcuchową, tak jak y, wylewasz benzynę i benzyna idzie z powrotem do kanistra z benzyną i wszystko eksploduje. I wybuch tej niesamowitej bomby powoduje wybuch całego Układu Słonecznego, czyli wyprodukowanie tej bomby zniszczy cały Wszechświat. I to, kiedy, kiedy kosmita opowiada to ludziom i, i ludzie, słuchając tego, reagują w ten sposób, mówiąc, no i co z tego? Posiadając tą bombę, będziemy jeszcze potężniejszym narodem no jest to, to jest to tak dziwaczne, jest to w ogóle trudne do przedstawienia, jeśli się o tym opowiada. Właśnie to jest ciekawe w planie dziewięć kosmosu, że to jest film, który się w ogóle tr trudno opowiada, wchodząc w szczegóły. Bo jeśli się nie zobaczy tego, jak to zostało opowiedziane, jak to jest wszystko sfilmowane na takich długich, statycznych ujęciach, głównie w planach pełnych, nie ma tam za dużo jazd kamer albo, albo mm, nawet zbliżeń aktorów, ta statyka, ta taka siermiężna praca montażowo-narracyjna no powoduje, że to wszystko jest takim, wiesz, jakimś artystycznym autyzmem. No, no, no i to ta dziwaczność powoduje, że ten film się ogląda jak, tak, jak się ogląda, tak jak większość filmów Eduda. No. no ale myślisz, że mu zależało na tym, żeby widzowie się angażowali w zupełnie serio w jego filmu? No chyba tak. Trudne to pytanie jest, wiesz? trudne pytania, ale wydaje mi się, że każdemu filmowcowi, nawet najbardziej szalonemu, jakim był Edward, Ed Wood... znaczy mówimy, tu wiesz, wszystko w nawiasie, nie chcę, żebyśmy byli zbyt zrozumiani. To nie był szaleniec w sensie klinicznym. Mhm. My mówimy tutaj o jakimś takim. Yy szaleństwie no takim artystycznym, powiedzmy, w sensie, w sensie, że on realizował swoje filmy na takiej zasadzie bardzo liniowej. Jest jak jest, idziemy do przodu, do przodu, nie powtarzamy tego ujęcia, kręcimy następne ujęcie, jest fajnie, nie ma gotowego scenariusza, nie szkodzi, to się wszystko jakoś um, zrobi w postprodukcji. To jest kolejny pomysł Eda Uda. to znaczy to, co się nie udało opowiedzieć um, ujęcie po ujęciu, można załatwić narratorem i taką rolę tutaj również spełnia ten wspomniany przy tym Griswold, który opowiada film, za jakiś czas wiesz, się Ale pojawia. Chwileczkę, na chwileczkę. Na narrator, w, w, jeszcze się do tego przyczepił. w latach 50 narrator w kinie amerykańskim był czymś powszechnym. Tak, zwłaszcza w kinie klasy B, masz rację. No. Zgadza się. Także Edward, wiesz, no, nie mhm. wymyślał nic nowego, tylko korzystał z wzorców, tylko że te wzorce, albo nie wzorce, no, jakieś zasady powiedzmy, które obwiązały w kinie klasy B, czyli narrator, który, który na, nas wprowadza do filmu, on, Edward, w sposób taki nieludzki z tego korzystał. To znaczy, no, w, są takie filmy, gdzie, gdzie, gdzie ten narrator, ojejku, zamienia się w jakieś dziwadło. Pamiętasz też Czy Glenda, gdzie, gdzie jest czterech chyba narratorów. Jest Bela Lugosi, jako Demiurk, jest, jest lekarz. Wiesz, jest taka piętrowa narracja, jak jak w rękopisie znalezionym w Saragosie Hasa. Tylko, że jeśli Hasa to wszystko ma swoje ręce i nogi, to e, Duda, to jest wszystko jakieś takie, wiesz, w baniaku wymieszane. Ale, ale zgadza się, wracając do tego, o czym mówi, rzeczywiście narrator jest obecny w filmach klasy B, tylko że Edwuda to jest monstrualna forma narratora. Mhm. Przy, przy, przybiera to formę monstrualną. Ja myślę, że na niekorzyść tego filmu, czy też y, korzyść, właśnie przemawia to o ta konwencja wyniesiona z lat 50. Troszeczkę, nie uważasz? Bo te, te konwencje kina amerykańskiego wówczas tak powszechne się powtarzały mocno. Dzisiaj. Mm -hmm. e, ten narrator właśnie, ten moral taki nachalny to nie tylko u Ed'a tylko w ogóle u, w kinie amerykańskim. Takim dość po... E, kinie science fiction czy kinie gangsterskim z, tamtej, mm -hmm. z tamtego okresu. Więc to nie tylko Ed Wood. Ja nie chcę go tłumaczyć w ogóle. Ale wydaje mi się, że to też powoduje, że dzisiaj jeszcze większym uśmieszkiem oglądamy jego filmy, że, że ta konwencja, którą jeszcze strawimy w innych produkcjach lat 50., w jego filmach jest bardziej monstrualna, bardziej zauważalna i dlatego powoduje ona, że my no, oglądamy to z niezwykłym rozbawieniem. Rozumiesz, o co mi chodzi? Tak, tak, wiesz co, wydaje mi się, że rozumiem. Dlatego, że jest takie wrażenie, oglądając właśnie plan dziewięć kosmosu, ale to jest oczywiście tylko wrażenie, ale myślę, że się wiąże z tym, co mówisz, że my oglądamy rodzaj pastiszu kina science fiction lat 50. Wspomniany przeze mnie dzień, w którym zatrzymała się Ziemia, przypomniałam sobie, pochodzi z roku 1951, jest filmem zupełnie poważnym, wiesz, z poważnym przesłaniem, ale mocno dzisiaj ten film się zestarzał, no bo tak to jest, prawda? Sztuka w jakiś sposób, a zwłaszcza film, który bardzo, jest taką gałęzią sztuki, która bardzo szybko się rozwija, zwłaszcza jeśli chodzi o, o, o technologię robienia filmów, no to dzisiaj nas te efekty specjalne na przykład z filmu Dzień, w którym zatrzymała się Ziemia śmieszą. Mówimy oczywiście o wersji oryginalnej z roku 1951. A oglądając film Dzień z kosmosu mamy takie wrażenie, jakbyśmy oglądali nawet pastisz tego rodzaju kina, czyli to, co u właśnie u jest zrobione porządnie, to u Eda Uda mamy takie, takie wykrzywienie tej konwencji, wykrzywienie takie zupełnie dziwaczne. I to się chyba wiąże z tym, o czym ty mówisz, że lata 50., kino rozrywkowe lat 50. jest przezabawne, odbiera odbierane dzisiaj przez współczesnego widza. Dodatkowo jeszcze u Eda Ed ta zabawowość polega na tym, że on tą konwencję, no, tam widać szycie, jeśli wiesz, ten ściek u, u klasyków tego gatunku lat 50. jest niewidoczny, albo, albo no jest jakoś to ten ściek prowadzony. Mówię o takim metaforze, czyli, czyli jakimś takim szyciu filmowym. To Edu to się wszystko rozłazi. No. Ten, ten, ten, to, to tam są porwane takie poprute momenty. Ta, I to bawi. No. No. <głosy> ja mówiłem, że dzisiaj wyjdę w rolę słuchacza bardziej. Nie, nie, nie, no, no, ja już kończę. <laughs> Okej, okay, ważne, jest, ważne jest chyba to, żebyśmy powiedzieli też, że film ten, co bardzo ciekawe, hmm. staram się to zmieniać ciągle w naszym kraju, mówić o tych filmach, ale co ciekawe, ten film nigdy nie został wydany w Polsce na DVD, ani na żadnym nośniku. Nie przypomniał sobie, żeby wyszedł na kasecie VHS, na pewno nie został oficjalnie wydany na DVD. Ja ten film mam z wydania amerykańskich i angielskich, one są licho wydane, kupione gdzieś tam za 2 dolary przeze mnie. Ja Plan 9 z kosmosu mam, mam na przykład w wydaniu w takim zbiorczym, gdzie jest 50 podobnych filmów. <grym> Jakość tego filmu Plan 9 z kosmosu jest jaka jest. Mam go w wersji oryginalnej. On, jak wspomniałeś, wcześniej był nadawany w Alekino, ale, ale nigdy nie doczekał się premiery na nośniku DVD, czyli wydanym w Polsce oryginalnie. Co jest chyba ciekawe, wiesz, bo sam... ale zauważ również, że film Tima Bartona, Tim Barton jest bardzo popularnym reżyserem w Polsce, ale również film Edward nigdy nie został wydany na DVD w Polsce. Tak, tak. Zauważyłeś? Mm -hmm. Tak, Dziwne, zauważyłem. Swego czasu poszukiwałem tego filmu, ale rzeczywiście trudno, trudno go znaleźć. Ja, ja tu wietrzę jakiś spisek, wiesz? Tak jak mm -hmm. powiedziałeś o tym przesłaniu w filmie Plan 9 kosmosu, bo niewiele o tym powiedzieliśmy, może, może powinniśmy w tym momencie, ale tam jest taki, yy, przesłaniem tego filmu jest, że istnieje jakiś spisek, Mhm. który, wiesz, każe milczeć na temat kosmitów, o tym jest ten film, to podobnie ja się dopatruję spisku tutaj, dlaczego filmy Eda Udania są wydawane w Polsce. Jest tu jakiś spisek, wiesz? Mhm. Ja myślę, że nie ma odpowiedniego dystrybutora, który chciałby się tym zająć. Wszystko, tak, no. mhm. chyba tak. Mhm. Są jeszcze ludzie, którzy pewnie nie wierzą w moc mhm. złych filmów. A, a, a, a zupełnie niepotrzebnie, ponieważ yy, znaczy nie to obserwujemy nie to wspólnie. Na pokazach, które prowadzisz. Tak, jakby wspólnie widzimy to, bo też bywasz no, jestem gościem na, na festiwalu kultowym w Katowicach, że zainteresowanie tego rodzaju filmem jest duże. No nie wiem, może również nasz podcast się do tego trochę przyczyni, żeby propagować tego rodzaju rozrywkę, bo jest potrzeba, ale kurczę, zamieniamy się w takiej role dydaktyczne, to i wchodzimy. Co, co jest zabawne przed ja Znaczy ja myślę, że grupa Maniaków jest jednak w tym kraju, którzy tak. lubią tego typu kino. Bo to tak. wychodzi z czasem i podczas pokazów filmowych, kiedy. Wchodzą w dyskusję i też swego czasu napisałem tekst dotyczący tego kina, i wówczas ludzie podzielili się swoją fachową wiedzą. Wiesz, co. Jakby też już. Mm, hmm. Rzeczywiście jest coś takiego. Ja napisałem tekst do miesięcznika kino, którym jest wiesz, bardzo poważnym periodykiem, periodykiem na na. na, na terenie naszego kraju mówiącym czy piszącym o poważnym kinie, Ja tam miałem również swój artykuł o najgorszych filmach świata. Ja pojawiłem się z Michałem Raczińskim w TVP Kultura, czyli kolejnym takim wiesz, bardzo poważnym kanale dotyczącym szeroko zakrojonej kultury mm. polskiej światowej. i światowej. Tam również rozmawialiśmy o złych filmach, więc Wydaje mi się, że istnieje coś takiego jak, jak potrzeba mówienia o filmach Eda Uda i o w ogóle o złych filmach i wydaje mi się, że my, jeśli nie wrócimy do samych filmów Eda Uda, no to na pewno powinniśmy może kiedyś powiedzieć również o Robot Monster lub, lub, lub innych filmach tego rodzaju, bo te filmy no, są Strasznie. fascynujące. I mhm. straszne z czasem zupełnie innych powodów niż Dracula Browninga. No tak, no tak. On, Strasząc z... swoją jakością. Mhm. Straszą swoją jakością. Wiesz co, ja, ja rozumiem, że większość poważnych ym, krytyków albo ludzi, którzy zajmują się kinem, tak z pobłażliwym uśmiechem podchodzą do tego rodzaju kinematografii. Ale co by nie mówić, to już chyba ty wspomniałeś o tym, że Ed Wood swoim filmem Plan 9 z kosmosu tylnymi drzwiami wszedł do historii yy, kinematografii. Jeśli nie kinematografii takiej poważnej, no to na pewno yy, do kinematografii rozrywkowej, kina klasy B. A poczekaj no. momencik, teraz. Yy... Czy mną jest encyklopedia Kina Państwa Kubalskiego? Już to zerknę. Czy jest? A proszę, proszę bardzo. To tak no, ciekawy tak? test. No. Mm -hmm. ja jestem ciekawy, czy postać Adauda jest obecna w encyklopedii Britannica, czyli najlepszej encyklopedii na świecie. Zapewne jest. Czy czytać? Oczywiście, słuchamy. Edward, urodzony w 24 roku. Mariusz w 78 w Hollywood, reżyser, producent, scenarzysta i aktor amerykański, uznawany za najgorszego filmowca i Zadebiutował westernem The Streets of Laredo, tak? Yy, to na, wiesz nakręci... co, to jest chyba błąd. To jest Crossroad of Laredo, ale może, może istnieje pod tym tytułem również, ale niech mm -hmm. będzie. W sumie nakręcił 17 filmów i napisał około 40, 40 scenariuszy. Wśród najbardziej znanych i tak dalej. Mm -hmm. mm, i tak dalej, dalej. Ponownie odkryty po latach. W 1978 roku w bestsellerze 50 najgorszych filmów wszechczasu jego nazwisko pojawia się dwa razy. W 1994 roku ukazuje się dokument Edward, Look Back in Angora, a, przed, a przede wszystkim Edward z Tima Bartona. No mhm. i tyle. Mhm. No ale widzisz, no, to to się sprawdza to, o czym mówiliśmy, że jednak jest obecny. No, to jest poważna publikacja, którą masz w ręku. nie? Mhm. To nie jest jakiś tam fan zin. <głos> więc, więc, no, więc, więc sprawdza się to, że jest tam oczywiście wzmianka o tym, że jest najgorszy ale trafił do encyklopedii i wydaje mi się, że byłby z tego bardzo zadowolony no, no kurczę, że... w tej samej encyklopedii jest Orson Welles, nie? no, dokładnie nie ma osobnych żółtych stron dla takich wariatów jak Edward, prawda? <głos> <głos> <głos> <głos> więc wszystko gra <głos> no, tak jak powiedziałeś, trafił do historii kina ale trochę tylnymi drzwiami tak, tak, tak mi się wydaje. Wiesz, to, to jest cudowne. I to jest cudowne w tej postaci, cudowne w jego filmach, że jest to zupełnie niegroźne wariactwo. No, nie mówimy tutaj, wiesz, mówi się często, że źli politycy źli kucharze potrafią zabijać. Nie? Mhm. Wydaje mi się, że co by nie mówić o takich reżyserach jak Edward, to jeśli no, kogokolwiek może skrzywdzić, no to tylko to, że ktoś się zapowietrzy podczas um, śmiania się z jego filmów, albo tak jak my, będzie miał fajną zabawę, omawiając jego filmy i analizując je. To jest niesamowita puenta, wydaje mi się. nie wiem czy niesamowita puenta, ale jakaś fantastyczna puenta do, do, do, do w tej audycji czy, czy epizodu o Edzie udzie. Edzie udzie. to fajnie brzmi tak po polsku, nie? Mhm. Edzie udzie. <śmiech> <śmiech> Że Ed Wood jest kochany, no. <śmiech> tak, bo jego kino przy wszystkich mankamentach jest niegroźne. To znaczy, nie mamy no tak. uczucia wstydu tak. oglądając to, to kino, ani nie mamy wrażenia, że nam się czyści mózg oglądając je. Nie? No przynajmniej, wiesz, tacy ludzie, którzy którzy odbierają kino klasy B jak my, to znaczy na zasadzie czystej zabawy. My mhm. musimy, wiesz, zastanawiałem się nad tym, Patryk, jak tak, jak tak jesteśmy przy czwartym epizodzie, że wszystko to, co mówi, mówimy w, w tym naszym podcaście trzeba brać w nawias. Jeśli mówimy, że coś jest fascynujące, mhm. to oczywiście w obrębie kina klasy B. My również musimy to zdradzić, oglądamy filmy inne, kochamy Kubrika, mogę to powiedzieć chyba i mhm. za siebie i za ciebie, tak, tak. ale, ale mhm. jednak y no, Kino Klasy B dla nas y, też istnieje jako rodzaj takiej podniety. <śmiech> dosyć, faj, dosyć fajnej. Do tego się przyznajemy. Ty powiedziałeś o, o, rodzaj, o rodzaju perwersji podczas oglądania Ostatni Dom po lewej. Dzisiaj pewnie wspólnie możemy powiedzieć, że Edward jest dla nas też rodzajem takiej masochistycznej zabawy. Nie? Oglądamy to i cieszymy się z, ty, z tego, że to jest tak fatalne, że, że nam to sprawia przyjemność. I mam nadzieję, że wielu jeszcze osobom... Myślę, że możemy polecić plan 9 kosmosu, co nie? Jako przygodę z kinem klasa no, oczywiście, B. tak. Ja od, ja od tego zacząłem i widzisz, gdzie skończyłem. Mam doktorat, z, z, z, mam doktorat ze sztuki filmowej. <śleski> <śleski> No, tak, lubimy to kino. Lubimy to kino. Słuchaj, czy jeszcze coś mówimy na temat Planu Dziewięć Kosmosu? Nie, no myślę, że jeszcze na temat Planu Dziewięć Kosmosu można mówić i mówić, ale mhm. chyba to, co najważniejsze powiedzieliśmy, nie? Wydaje mi się, że będziemy wielokrotnie wracać, wiesz, do tego filmu, już nie mówię jako temat naszego podcastu, ale mm. gdzieś on się będzie pojawiał jak, jako <głos》> taki, wiesz, nie chcę powiedzieć wyznacznik, ale taki cień tego filmu będzie padał na, na inne filmy, bo będziemy pewnie zarówno opowiadać równie ciekawe produkcje typu, nie wiem, Ludzie Krety, Ludzie Aligatory albo Robot Monster. Pewnie tak będzie i pewnie wtedy będziemy się odnosić do Eduda i do samego filmu Plan 9 Kosmosu, no bo jak już to zostało Pewnie kilka razy tu powiedziane. To jest jakiś, mmm, jakaś cezura. Rebel台> jakaś jest. Co będziemy robić w następnym epizodzie? No już nie będzie po amerykańsku. No Bunny, Fajnie, nie? Że oderwiemy ]ance. się od Hollywood. Mhm. Hollywood, tak. Edward i Hollywood. Dobra, oderwiemy Rebel台> się od USA mhm. i poszybujemy do w, w Italii. Dario Argento. Dario Argento i jego film Suspiria. Wiesz co, ja nie wiem do końca... No. Amerykanie mówią Saspiria. Amerykanie też nie mówią Giallo, tylko Giallo, zauważyłem. Dla nas to będzie Suspiria czy Saspiria? Ja mówię Suspiria. Okej, okay, to ja postaram A się ty? również mówić Suspiria. Ja mówię Saspiria, bo nie wiem, może częściej trafiam na te anglojęzyczne opracowania. Ale okej, okay, będę, będę mówił Suspiria. No to dobra, to ja będę mówił Suspiria. Możliwe, że tak jest <śmiech> <To> za... <śmiech> Dobra, prawej. Dobra, to się, no. Nie, nie, nie, możemy tak się umówić, że Ty będziesz mówił po amerykańsku w tym wypadku, ja y, będę mówił po jakiemuś tam, czyli po italiańsku. Dobra. Dobra okay, to mamy ze sobą, się. Tak, mamy ze sobą plan 9 kosmosu. Dziękuję Ci dzisiaj za audycję, za cały ja również. Plan miło, było <laughs> miło, miło było Ciebie wysłuchać. Miło było Ciebie również posłuchać, Patryku. Miło było posłuchać, jak cytujesz y, encyklopedię. <laughs> Nie, ja tu mam, wiesz, jak tak prowadzimy rozmowę, to ma wiele pomocy, nie, żebym nie wyszedł na jakiegoś Boroka. To dobrze. Słusznie. Okej. Okay. Dobra. No. Słyszymy się wkrótce. Tak? Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Ci również. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia.